Cześć, słuchacie audycji Gra Warta Świeczki. Dziś porozmawiamy o tym, co robimy, kiedy w naszych kolekcjach pojawiają się nowe gry. Będą mówić dla Was... Ola przyszła. ...i Paweł Kajak. I teraz tak sobie pomyślałem, że może to są tylko takie nasze problemy? W sensie, że tak normalnie ludzie, którzy grają w planszówki, jak już kupią grę, w miarę szybko do niej siadają, czytają instrukcje, grają ze znajomymi, czy rodziną. No i tyle. A te nasze problemy to takie są wymyślone i może tak naprawdę nie ma tutaj nic szczególnego do roztrząsania myślisz, że my mamy podobne problemy? W sensie jajty? ty? To znaczy, że mamy ten sam problem polegający na... Nie, tym, ja nie? myślę, że wiem do czego zmierzasz. Nie, aż tak podobnie nie jesteśmy. To może ta, ta sama klasa problem, że masz nową grę i coś, coś tam sprawia trudność. Mi się wydaje, że to jest wszystko problem takiego... Y nadmyślenia o tym, co nas czeka. Mhm. W sensie, że trochę za poważnie do tego podchodzimy czasami i potem to się zamienia w takie, taką sytuację, kiedy utykamy w jakimś miejscu i, bo jakby nowa gra i w ogóle gra jest dużym wyzwaniem i takim, taką przygodą, na którą się bardzo przygotowujemy, a można by po prostu usiąść. No może tak być, aczkolwiek chyba jest szansa, że inni gracze też mają tak, że nowa gra to nie tylko jest powód do radości. Ale jest też poważna sprawa. Tak, ale też pewne wyzwanie związane z tym, że czekasz aż ta gra dojedzie, bo powiedzmy, że zamówiłaś z dostawą, przygotowujesz się do tej pierwszej rozgrywki, sama ta właśnie Partia otwierająca jest wyjątkowa. No i to wszystko, co tam się dzieje dookoła tej nowej gry, więc... No dobrze, no powiedzmy, że kupiłaś sobie nową grę. I co dalej? No pierwsze, co robię, to ją odfoliowuję i rozpakowuję i dotykam komponentów i y, zapoznaję się z tym, co jest w środku. I... Bo wcale nie wiem, co jest w środku zamawiając grę. I... A potem czekam. No właśnie, no ale to czy nie lepiej po prostu wyjąć od razu i czy nie otwierać wcześniej i dopiero przed tą pierwszą rozgrywką wszystko wyciągnąć i od razu zagrać, a przynajmniej postarać się zagrać możliwie szybko? No ale chwileczkę, nie, nie, nie, no, ja muszę rozpakować i się sama zapoznać z tą grą, którą kupiłam. Muszę popatrzeć co tam jest, poprzekładać komponenty z miejsca na miejsce, pokrążyć wokół niej, zabrać ją kotu, żeby do niej nie wlazł. Wiesz, no to są takie rzeczy, które się robi z nową poznaną grą. No tak, ja mam na przykład tak, że też faktycznie jak kupię sobie nową grę, to najpierw rozpakowuję, poszulkuję karty, coś tam robię z komponentami, bo zazwyczaj brakuje mi czasu po prostu na to, żeby od razu zagrać. Też bywa tak, że czas może jest, ale nie ma ludzi, a przynajmniej nie ma ludzi odpowiednich do danego typu gry, bo no to jest coś, o czym już chyba mówiliśmy wcześniej, albo gdzieś było to pisane na blogu, że lepiej grać chyba z ludźmi dobrze dobranymi do danej gry, żeby nie mieć na, nawet w czasie tej pierwszej partii takiego efektu, że o, jak beznadziejna gra, a tak naprawdę to nie gra jest słaba, tylko ludziom nie przypasowała i to ci, którzy grali. Słaby. Tak. Przegrywam w planszówkach, przegrywam w życiu, nie? <grystanie> nie wiem, tak zastanawiam się, czy właściwym rozwiązaniem nie byłoby po prostu kupienie gry, usiąść do przeczytania instrukcji i po prostu zagranie bez jakiegoś tam nadbudowywania sobie teorii i tak dalej, żeby nie, nie odkładać tego w czasie po prostu, tylko zasiąść. No tak, ale tutaj znów, jak robisz zakupy pod wpływem impulsu, a niektórzy naprawdę robią zakupy naprawdę? w taki Tak. I wtedy ten czas oczekiwania, <gry> który na przykład jest dłuższy niż jeden dzień, albo w ogóle kupujesz w przedsprzedaży i czekasz parę miesięcy, czy parę tygodni, no to z czasem ta motywacja może gdzieś spadać, jeśli chodzi o to, że gdzieś właśnie obejrzałaś recenzję i doszłaś do wniosku, że tak, muszę mieć tą grę. Potem z każdym kolejnym tygodniem gdzieś ten efekt recenzji blednie. W sensie już zapominasz o tym, że kupiłeś grę i w ogóle... Tak, też się czasem zdarza. Chociaż... O, niespodzianka, przyszła gra ale to wiele osób tak ma na przykład na Kickstarter że przynajmniej tak twierdzą, że tam wspierają kilka projektów i potem nagle gry przychodzą tak o, nie <grym> ale to w sumie całkiem miłe nie, wiesz co, ja ci powiem tak, że ja miałam jedno doświadczenie z taką grą, na którą długo czekałam był to 51 Stan Master Set kupiony przeze mnie w przedsprzedaży tam w drugim rzucie bo się spóźniłam, ale byłam na tyle nakręcona na tą grę że jak tylko przeszła to przecież usiedliśmy do rozgrywki i to było tak, że przecież ja ile tydzień wcześniej kupiłam sobie 51 stan ten zwykły, ten zwykły, ten stary no bo po prostu nie mogłam się powstrzymać i kupiłam, nawet zagrałam i potem jeszcze bardziej czekałam na master set. No tak, no ale przy master setie no, to była taka zbiorowa euforia, potem w troszkę mniejszej skali histeria, jak się okazało, że te egzemplarze się skończyły, a potem znowu była euforia. No i ta akcja w ogóle była tak dosyć mocno nagłośniona, więc no, były inne czynniki, które gdzieś podtrzymywały ten taki hype, czy twoje zainteresowanie. No ale co w przypadku z grą, która ma na przykład węższe grono odbiorców i tutaj ta wzajemna motywacja, no nie nie działa tak sprawnie. Albo na przykład znów musisz czekać 30 dni zanim grę sprowadzi dla ciebie sklep. Czasem się dzieje potem tak, że jak już dostaniesz tę grę, to wpada na półkę i potem sobie czeka i to czasami równie długo jak ten czas, który spędziłaś na oczekiwaniu, aż ona pojawi się u ciebie w domu. To jest kwestia tego, że musi swoje odczekać. Tak uleżeć się. Ja mam trochę znajomych, którzy na przykład jak sobie kupują ubrania, to je odkładają na półkę, bo one muszą jeszcze poleżeć, no bo nie będę przecież zakładał od razu nowej koszulki. Żeby tymi kulkami na mole przeszła. Dokładnie, no ale to wtedy wiesz, jest twoja. No dobrze, no ale to masz jakiś pomysł? Dlaczego w twoim przypadku tak się czasem zdarza, że gra musi sobie poleżakować na półce? O mnie to jest chyba dosyć proste i wspominałam o tym też kilkakrotnie gdzieś tam albo w audycji, albo w jakimś takim na blogu że panicznie boję się tłumaczyć instrukcję i jest mi strasznie ciężko przekonać się do tego, żeby usiąść i wytłumaczyć ludziom, którzy przejdą na tą pierwszą rozgrywkę instrukcję w ten sposób, żeby też ich zainteresować i żeby było wiadomo o co chodzi, bo boję się, że gdzieś tam popełnię błąd i potem wszyscy powiedzą, że bez sensu, nie grajmy w tą grę, przecież nawet nie wiesz o co w niej chodzi a zapraszasz nas na planszówki. No okej, okay, ale to jest kwestia tłumaczenia. Jak chodzi o samo czytanie instrukcji, to tak hura, jak dobrą książkę, akcji, jakiś taki, wiesz, kryminał pochłaniasz? <gryminał> oczywiście. Nie, nie lubię czytać instrukcji, oczywiście. Lubię, jak mi ktoś tłumaczy instrukcję. Mi się wydaje, że to jest kwestia tego, że lubię słuchać, bardziej mi to jakoś tak wchodzi do głowy. Jestem takim słuchowcem, że jak ktoś mi tłumaczy tą grę, to lepiej to zapamiętuję i lepiej łapię niż jak czytam. Szczególnie, że jak się czyta, no to tak to jest bardziej na słucho, ale to zależy. No, bo to pie sobie to pierwsze czytanie. Teoretycznie też można sobie poczytać gdzieś, nawet zanim dostaniesz grę, w wersję cyfrowe i instrukcji. Natomiast to jest coś, co wyjątkowo słabo do mnie trafia. W sensie ja czytam ten tekst, po czym nie wiem, co przeczytałem. Jak już, no. jak, jak już dostaję grę, to zupełnie nie jestem w stanie tego powiązać, więc jednak jak czytam instrukcję, to wolę to robić już przy rozpakowanej grze. Tak sobie myślę jeszcze, że takimi sposobami, żeby utrzymać lub, nie wiem, odbudować może to zainteresowanie po dłuższym oczekiwaniu na grę, może być oglądanie po prostu recenzji na nowo od kilku recenzentów, którzy będą tam te pozytywne strony gry przedstawiać pełne rozgrywki, długie. Skróty mniej. Ja na przykład nie lubię oglądać skrótów rozgrywki właśnie w ramach recenzji, bo zupełnie jakby nie widzę obrazu tej gry tak w szerszym ujęciu. No to jest tam jedna, dwie tury, a nawet czasem mniej przedstawione i to nie daje mi takiego poczucia, że wiem jak wygląda rozgrywka, bo to, że zobaczę mniej więcej jakie są akcje, to nie mówi mi, czy ta gra faktycznie jakoś tam ciekawie przebiega. Jak już sobie zobaczę taką dwugodzinną nawet gdzieś tam z dos skoku oglądanym, czy w tle lecącą rozgrywkę. Możesz zobaczyć, pełną. czy ludzie się uśmiechają. No właśnie, to, to mogę przynajmniej zobaczyć, jakie są reakcje i czy ludzie rozmawiają przy grze, czy siedzą po prostu z nosem w kartach. Ciekawe są na przykład czasem do poczytania zapisy właśnie z rozgrywek na BGG w takim tekstowym po prostu formacie i ludzie Czasami robił się naprawdę kreatywnie, jeśli chodzi o dodanie takiej warstwy fabularnej do tego, co tam się dzieje. Naprawdę można sobie to poczytać i jakby znów nakręcić się na grę, jeżeli gdzieś tam straciliśmy chwilowo zainteresowanie. No właśnie, możemy czekać sobie na tą paczkę, czekać, a potem jak ona jest, to już jesteśmy tacy gotowi i bez wymówek sięgamy po instrukcję i potem siadamy do pierwszej partii. Siadamy i gramy. Nie wiem, ja oglądam recenzję tak naprawdę przed kupnem gry, żeby zdecydować się na kupienie tej gry. Mhm. Potem już nie do końca, w sensie jakby oczekując na grę nie mam tak, że, że sobie to puszczam. No tam jest ryzyko, że jak zaczniesz za dużo recenzji oglądać, to trafisz wreszcie na taką, która jest negatywna. W ogóle nie będziesz chciała czekać już na tą grę. Ale w ogóle zauważyłam, że tak naprawdę ja się bardziej tak nakręcam na gry, które ty kupujesz. Jeśli chodzi mi o to, że... Nie chodzi mi nawet o sa, jakby same gry, które kupujesz, tylko o to, w jaki sposób to robisz. Bo w, jeżeli ty kupujesz grę to potem przychodzisz i opowiadasz o tej grze, wysyłasz mi sto linków do obejrzenia i ja mam wrażenie, że po prostu naprawdę to jest coś, na co warto czekać i też zaczynam się tak nakręcać na to, żeby zagrać w tą grę. Plus jeszcze dochodzi ten element, że jak już ją kupisz, to ją wytłumaczysz i sobie zagramy. Tak, to jest cały rytuał kupowania gry. Ja najpierw oglądam, potem kupuję, potem łażę i opowiadam jakaś wspaniała. To prawda. Dokładnie. No robisz tak. No, nieprawda. Robisz no, tak. no dobrze, no ale to załóżmy, że już dostałaś tę grę. E, to jak wygląda taka pierwsza, pierwsza partia? To pierwsza, pierwsza partia? Taka super pierwsza? Tak. E, rozgrywam ją ze sobą. Po mhm. raz pierwszy. Znaczy rozgrywam... E, z Olą, mówię że z Olą. Z Olą. E, partię wieloosobową, ale w moim własnym solowym wykonaniu. To znaczy po prostu wcielam się w graczy jakichś tam kolejnych. Zazwyczaj jest to partia dwuosobowa, bo jest mi ciężko się rozszczepić jeszcze bardziej. I no, próbuję przejść tą rozgrywkę krok po kroku, czytając instrukcje, już z rozłożonymi wszystkimi komponentami. Czasem oszukuję siebie. Dwuosobowo to zabrzmiało tak jakbyś tylko trochę była wariatką. No tak, no mówię, że bardziej rozszczepić mi się może nie udać. Nie, i faktycznie to jest o tyle fajne, że jak samemu sobie się przyswaja te zasady, to potem jest łatwiej je przekazać dalej ta rozgrywka wieloosobowa w moim wykonaniu też nasuwa wiele pytań, które potem mogę gdzieś tam rozwiać te wątpliwości i, i przekazać je dalej w razie czego. No tak, no bo można sobie chociażby jakieś niejasności w zasadach czy jakieś niezbyt fortunne sformułowania gdzieś na BGG wyjaśniać, zamiast robić to później już grając z żywymi przeciwnikami, to znaczy z innymi fizycznymi <śmiech> przeciwnikami, no bo tam reakcje na takie siedzenie z nosem w telefonie, tak. Yeah bywają różne. W kontekście jeszcze tego poznawania gry samemu wydaje mi się, że dosyć ważne jest to, że warianty solo no, niekoniecznie są takim świetnym sposobem na poznawanie gry, bo czasem jest tak, że są dodane jakieś specjalne zasady tylko dla gry jednoosobowej typowo. Czasem one są przynajmniej zmienione gdzieś tam w stosunku do tego, co robimy, kiedy gramy z innymi ludźmi albo może być chociażby także jakiś element rozgrywki, jakiś element tego doświadczenia, które mamy grając. W grze przeciwko innym graczom jest zupełnie inaczej wyskalowany, jeśli chodzi o istotność, niż w tym wariancie dedykowanym do partii jednoosobowych. I tutaj, no nie wiem, interakcji nie ma albo mamy tą interakcję tylko z tym wirtualnym przeciwnikiem, mm. która jest taka sobie. Ale bywa tak, że te, te warianty solo są takie same jak wieloosobowa rozgrywka? Tak, chociaż wtedy to zazwyczaj jest tak, że to jest, no to jest takie sobie, no bo tracisz jednak jakiś tam element. Ja jak ma być wariant solo, to lubię czuć, że to jest ta sama gra i że jednak tak jakby ktoś tutaj jest ze mną przy planszy. Także... Tak Tak jak ze mną przy graniu samej ze sobą. Tak. No i właśnie, później wracając do tego, że te zasady mogą być jakoś tam inaczej ustawione, czy właśnie te akcenty w grze mogą się inaczej rozkładać, to potem może się okazać, że jakby jak nauczymy się grać w tym wariancie jednoosobowym, a jakby całą resztę sobie tak tylko przeczytamy, bez sprawdzenia właśnie w takim graniu w dwie osoby, ale samemu, no to potem się okazuje, że tłumacząc zasady innym, a mając właśnie to doświadczenie tylko, tylko z tego wariantu, no nie do końca właściwie przedstawimy obraz tej gry. I potem może się okazać, że nie powiedzieliśmy o czymś, bo nam się wydawało, że to jest w sumie mało istotne w grze wieloosobowej, a to było szalenie istotne. Ale z drugiej strony to też, bo wydaje mi się, że granie tak wariant solowy, z kolei pomaga w nauczaniu się gry w jakiś tam sposób, nie? Że to jest bardziej jakby w tą stronę, że możesz się zapoznać z kartami, komponentami i tak dalej, ale niekoniecznie nauczyć się gry, żeby przedstawić ją innym ludziom. No tak, tak. Chociaż, no, no właśnie, no warianty solo zazwyczaj są już dedykowane do tego, żeby sobie potem samemu, jak już znasz grę, jakoś tam ciekawie pograć. Ty trenowałeś na wariantach solo. Tak, no, no są gry, na których można się, że tak powiem, do pewnego stopnia wytrenować. Nie wiem, właśnie ten wspomniany master set. Można sobie poćwiczyć granie, hmm. tylko że no... Nie, nie o tym są, mówimy. są jakieś tam dodatkowe, dodatkowe elementy. No właśnie, nie o tym mówimy. Jeszcze tak wracając do tej pierwszej rozgrywki, którą przeprowadzam sama ze sobą, gdzieś tam w zaciszu domowego ogniska. Jakby zwykle łączy się to z, ze spełnieniem wielu odpowiednich warunków, które, których wymagam od tej rozgrywki. Po pierwsze, muszę być sama w domu bo jakoś nie wyobrażam sobie tego, że ja siedzę i gram i rozszczepiam swoją osobowość albo ktoś siedzi na kadapie na przykład myślę, że to by było już dziwne, bo mogłabym wykorzystać tą osobę do tego, żeby ze mną rozegrała nie? albo ktoś mógłby uciec, <laughs> no. zobaczymy co się dzieje nie, muszę mieć ciszę i spokój w domu faktycznie to jest trochę tak jak taki moment na nie wiem, relaksującą kąpiel nie? to ja muszę mieć bardzo podobne warunki spełnione poza wanną by rozegrać tą pierwszą partię i to jest trochę też takie taka mroczna strona planszówek w sensie ja się czuję trochę, trochę dziwnie z tym, że gram za wiele osób, ale gram sama a najgorsze jest to, że czasami modyfikuję ruchy jednej z siebie, żeby ta druga wygrała no to faktycznie. No dobrze, ale tak jak mówiłaś, że wolisz na przykład kiedy ktoś tłumaczy ci zasady, to jak z kolei patrzysz na filmy instruktażowe? Takie, gdzie faktycznie krok po kroku wszystkie zasady są wyjaśniane, tak jak na przykład robi Rodney Smith z Watch It Play. YouTube jest OK? Czy jednak taki fizyczny tłumacz to jest coś, co wolisz? YouTube nie jest OK. To znaczy, może i jest OK, <śmiech> Cień przeszłości się właśnie nasunął. YouTube nie jest OK. Nie, problem polega na tym, że ja naprawdę muszę mieć kogoś, kto mi pokaże palcem i kto odpowie na moje pytania, bo to jakby znowu tutaj powracamy do mojego wariactwa. Jak zadaję pytanie temu panu z YouTube'a, to on nie odpowiada. Tylko swoje mówi w dodatku, tak, nie? Tak, i ogóle mówi cię dalej. No, i... Jakby cię nie słyszał. Nie. No, niestety tak jest, i a ja potrzebuję reakcji osoby, która mi tłumaczy zasady. I y, powiem Ci szczerze, że problem narasta w momencie, w którym staram się faktycznie obejrzeć w całości takie tłumaczenie zasad, bo w pewnym momencie łapię się nad tym, że przestaję słuchać. I po prostu zaczynam zajmować się czymś innym i w sumie widzę, że ten pan z YouTube'a to nie reaguje, jak przestaje słuchać, więc w sumie mogę bezkarnie robić coś innego. To tak jak z pierwszym niepójściem na wykład na studiach, świat się nie skończył, nie? Nie wyrzucili cię ze studiów. <śmiech> trochę tak. W każdym razie no, ten brak responsywności pana z YouTube'a jednak mnie trochę oddala i na, trochę jest mi ciężko tego słuchać, bo to jest takie trochę nudnawe a ja, i, i do niczego nie prowadzi, bo ja, ja i tak tego w ten sposób nie zapamiętam, bo... Nie przetwarzam. Nie przetwarzam, mm -hmm. no. tylko robię coś innego mm -hmm. tak naprawdę. No ja nie oglądam tego typu materiałów takich powiedzmy naukowych czy szkoleniowych, bo trochę nie mam zaufania. W sensie okej, okay, no mimo renomy, doświadczenia Rodne. ja mam tak, że jeżeli sam nie przeczytam dokładnie instrukcji, to nie będę miał pewności, czy, czy dobrze gram. To jest tak trochę jak z, dla mnie z audiobookami, że jak posłucham książki, to i tak muszę ją przeczytać, jak chcę, bo nie czuję, że, że ją przeczytałem. W sensie... Ja, ja nie mam doświadczenia z audiobookami. To jest dziwne, ale czy na przykład jak... To tak jak, wiesz, jak czytasz książkę i by się pomijało jakieś długie opisy przyrody. W sensie może Cię to zupełnie nie interesować, ale jak gdybym miał ominąć jakiś opis, to bym potem miał poczucie, że nie przeczytałem tej książki w ogóle, nie? Także... No tak, bo może się tam zdaje coś istotnego. No właśnie. Zresztą pojawiają się czasem w takich filmikach jakieś adnotacje, że o tu był błąd w tłumaczeniu, a tu faktycznie wygląda to nieco inaczej albo w kolejnym odcinku Sprostujemy. Tak, jest, jest sprostowanie, bo fani wyłapali, czy oglądający wyłapali i napisali w komentarzach, więc no ja zdecydowanie muszę tą instrukcję sobie przeczytać sam, żeby mieć poczucie, że poznałem zasadę, nawet jeżeli coś źle zrozumiałem, to wolę mieć takie, że tak powiem, taką własną wiedzę gdzieś tam z pomyłkami, niż coś, co dostałem od, od kogoś na talerzu, a nie bardzo mam zaufanie. Nie mam problemu na przykład z tym, że ktoś tłumaczy mi na bieżąco, bo wtedy zawsze mogę sobie siedzieć z instrukcją i weryfikować, czy pan tłumaczący... jest jesteś takim sprawdzaczem. <głosy> tak. Policja od zasad. Ale... Nie. Ale nie masz tak, że trochę cię męczy to takie czytanie zasad samemu i że fajnie by było się wspomóc takim panem z YouTube? No nie, nie. To znaczy ja często mam problem z tym, żeby się zebrać do czytania zasad, szczególnie jeżeli e, ta instrukcja ma tam, nie wiem, 20 albo 30 stron, albo jeszcze więcej. No to po nie prostu tak. ciężko mi siąść. Natomiast jak już zacznę, no to jakoś to tam idzie i to chyba z całkiem niezłym skutkiem. Natomiast tak jak mówiłem, lubię sobie gdzieś tam na przykład w tle w czasie czytania puścić rozgrywkę taką, że tam ludzie grają i mogę sobie mniej więcej patrzeć. No i na no to tak. No i oczywiście jak, jak mam możliwość taką, żeby rozkładać sobie grę i gdzieś tam od razu sprawdzać, że ten znacznik tutaj w instrukcji to jest to, co tutaj mam w ręku, no to, to też jest ciekawiej. Ja może byś założył taką działalność, wiesz, że byś przyjeżdżał do ludzi i tłumaczył im gry takim jak ja, którzy nie potrafią inaczej czytać instrukcji. No. Że tak jak możesz na grach portalu, że nie musisz czytać instrukcji, tylko zobaczyć filmik. To, to taki... nie musisz czytać instrukcji, zadzwoń do mnie. Tak, taki konsulting, nie? No tak. O, o, o, albo prezent na wieczór kawalerski albo panieński. Wiesz, wyskakujesz z tortu i mówisz teraz wytłumaczę wam zasady. Let's play. No, ja myślę, że to jest rewelacyjne. Nisza w niszy w niszy. <śmiech> Może no. jedna osoba cię zamówi. Super wracając do tematu recenzje tak, lubię oglądać, czytać i tak dalej, żeby właśnie podtrzymywać gdzieś tam to zainteresowanie i, i pamiętać dlaczego ta gra ma mi się podobać pełne rozgrywki również ale te filmiki z tłumaczeniem zasad no, ten to jakaś tam do mnie szczególnie nie przemawia chociaż no, niewątpliwie grono odbiorców musi być i to chyba całkiem dosyć duże, skoro ludzie, którzy takie materiały nagrywają są i tam te kanały mają się całkiem dobrze, a Rodnismis to nawet chyba co roku zbiera całkiem niezłą sumkę na Kickstarterze czy, czy na jakimś innym crowdfundingu na funkcjonowanie. No więc no chyba jednak ta liczba osób, które są tym zainteresowane, musi być całkiem duża. No wiesz, no my nagrywamy podcast, dla to na odbiorców wcale nie jest aż takie duże, a wciąż to robimy. No tak, ale tam chyba jest ich jednak więcej o wiele. Okej, okay, jeszcze jeśli chodzi o taką zapoznawczą rozgrywkę, to tak jak mówiliśmy, to jest naprawdę świetny moment, żeby wyłapywać jakieś niejasności i sprawdzać je na BGG, gdzieś tam na tym podforum Rules. Gdzie, gdzie są zasady wyjaśnione? Potwory, które wyjaśniają wszelkie wątpliwości. No tak, chociaż w dziale z zasadami to jest zazwyczaj tak spokojnie i naprawdę merytoryczne są te odpowiedzi i ta dyskusja ogólna to zazwyczaj jest miejsce, gdzie można sobie tam trafić na naprawdę trudne rozmowy i na można otwory. coś usłyszeć o swojej rodzinie, nie? jak zajdziesz komuś za skórę. Aha. No ale właśnie, ja bardzo często mam tak, że po samym przeczytaniu instrukcji mam wrażenie, że wszystko jest super jasne i w ogóle nie ma żadnych wątpliwości na najlepsza instrukcja na świecie. I potem, już w pierwszych momentach tej inauguracyjnej partii, zaczynają się pojawiać pytania, wątpliwości. Teraz trzeba to wszystko wyjaśniać właśnie z pomocą. BGG. Na BGG oprócz sekcji z zasadami jest jeszcze właśnie ta wspominana wcześniej sekcja Sessions. To miejsce, gdzie ludzie opisują sobie właśnie nieraz bardzo taki szczegółowy sposób swojej rozgrywki. No i często jest tak, że taki opis bardzo szczegółowy jest nawet lepszy niż gdzieś tam przykłady, czy przykładowa rozgrywka, którą znajdziemy w instrukcji. Taki przykład, który, który gdzieś wymyślił wydawca. Także na pewno warto sobie takich materiałów gdzieś poszukać i je poprzeglądać. Ale to jest tak, że tam jest opisana rozgrywka po prostu krok po kroku? To jest różnie. Czasem ktoś tam wrzuca taką ogólną na przykład historię, opowieść mhm. i, i tak dalej. A czasem zdarza się tak, że faktycznie Tura po turze, runda po rundzie jest pokazana rozgrywka, i tak do normalnego czytania gdzieś tam wieczorem, no to jest idealne, bo zasypiasz momentalnie. Natomiast, no do takiego, mówię, właśnie z sprawdzenia, czy dobrze grasz, czy czy dobrze zrozumiałeś zasady, no to się naprawdę przydaje, tym bardziej, że ludzie gdzieś tam komentują potem i widać, czy ktoś zrobił ten błąd, czy, czy nie, więc mhm. no to jest, to jest ciekawe. Ale powiedz, jak ty kupujesz nową grę to i ją rozpakowujesz, co już było powiedziane, to faktycznie siadasz i zabierasz się za tą instrukcję podbudowany filmikami i wszystkimi innymi recenzjami? No to zależy, ale zazwyczaj, zazwyczaj nie. Ona, tak jak mówiliśmy, musi sobie gdzieś tam poleżakować na półce. Wprawdzie już, no właśnie, rozpakowana, nawet z posortowanymi elementami w jakichś organizerach, natackach i tak dalej, bo to robię praktycznie chyba tego samego dnia, kiedy, kiedy odbieram grę, czy odbieram paczkę. Jak Paweł buduje pudełka, pudełeczka, wypraski robi. Po czym odkłada grę na półkę. No to też jest część wiesz, obcowania z grą. No tak. No ja mam także, jakby pierwszą rzeczą po tym jak rozpakuję, rozfoliuję, no to jest segregowanie tych komponentów faktycznie. I potem jest tak, że jeżeli odłożę tę grę na półkę, potem sobie przypomnę, że ją mam, to potem zaczynam znowu segregować te komponenty, bo wymyślam inny sposób na ich posegregowanie, mimo tego, że jeszcze się nie zapoznałam z instrukcją. No i tak sobie przekładam. Nie? I to też jest dla mnie jakiś tam sposób popcowania z grą. No tak, tutaj też pomaga znów ta jednoosobowa partia, czy ta partia rozgrywana samemu, żeby faktycznie sprawdzić, czy taki, a nie inny sposób przechowywania elementów pomaga nam nie tylko jakby rozłożyć grę, ale też czy jest optymalny w czasie rozgrywki, czy przypadkiem nie mamy w najładniejszej i najwygodniejszej tatce żetonów, których w ogóle nie będziemy używać przez większość rozgrywki. Aha, jeszcze wracając do BGG, to bardzo dobrym materiałem, który można bardzo często znaleźć przy grach, są często zadawane pytania, zebrane gdzieś w jednym miejscu, z odpowiedziami samego autora czy autorów gry, bo no to jest takie, taka ostateczna wyrocznia, można powiedzieć. Tak, tak jak 60 stron pytań i odpowiedzi do Robinsona, prawda? Tak. To jest to straszne. To jest świetna straszne. pomoc. No, ale tam naprawdę chyba każda sytuacja, z którą możesz mieć problem, została już opisana. I są w dodatku odnośniki do konkretnych wątków na BGG, więc jak nie wierzysz, to możesz sprawdzić, czy Ignacy faktycznie tak odpowiedział. I tam są chyba rozstrzygane niejasności z różnych edycji tej gry, więc to coś w ogóle wspaniale. No i jeszcze co? No, na pewno ciekawe są takie gdzieś fanowskie usprawnienia, jakieś diagramy, skróty zasad. Ja kiedyś też miałem, podobnie jak teraz z oglądaniem tych filmików instruktażowych, pewne opory w korzystaniu z takich materiałów i wolałem gdzieś bazować tylko na tym, że są te oficjalne, że tak powiem, materiały. No ale kilka razy trafiłem na, na przykład na jakieś diagramy, czy tam flowcharty z przebiegiem rundy, no, albo flipbooki, czyli takie przeredagowane zasady, żeby było łatwiej z nich korzystać w czasie partii. I tak na przykład moje niedawne doświadczenie z uczeniem się Silent Victory. Podejrzewam, że w życiu nie byłbym w stanie ogarnąć tej gry bez właśnie takiego diagramu, który pokazuje jak, jak wygląda przebieg rundy, bo instrukcja jest napisana no nie najgorzej, natomiast w jakiś taki sposób, że czytając jeden paragraf jeszcze się nie kończy to, co w nim jest zawarte, tylko potem pojawia się odniesienie gdzieś dalej, w sensie ona jest ułożona tak, że najpierw masz tak ogólnie mhm. i potem jest to rozbijane na takie małe kawałeczki, ale niekoniecznie gdzieś to jest razem w jednym miejscu, więc tak naprawdę, naprawdę trzeba tam przeczytać całą instrukcję, żeby poznać całą grę, a właśnie z takim diagramem, który na pierwszy rzut oka wygląda okropnie, a wciąż jest o wiele lepszy moim zdaniem niż te zasady, Naprawdę dużo łatwiej można się do tej gry. To ja pamiętam, że jak graliśmy w Fortune and Glory, to wyjąłeś taki diagram fanowski, gdzieś tam przygotowany i ściągnięty z Board Geek'a i ja uważam, że to jest w ogóle rewelacja, bo nie dość, że to jakby ci ułatwia rozgrywkę samą, bo kompiluje ci te najważniejsze zasady i pokazuje jakby w jakiej kolejności masz co robić i co się ma dziać, ale po drugie, w momencie, w którym masz ten diagram faktycznie gdzieś tam w pudełku, to jak wyciągasz grę, w którą nie grałeś już jakiś czas, mhm. to jest dużo łatwiej sobie przypomnieć, o co chodzi. Dokładnie. I ja myślę, że to jest bardzo przydatne do, do takiego odświeżania sobie po prostu tych zasad na szybko przed kolejną rozgrywką. Tak, to znaczy z tymi diagramami to jest jeszcze czasem tak, że... One są przerażające swoim wyglądem, ale no jeżeli coś ma na jednej stronie A4 zmieścić przebieg gry, który jest opisany na 20 stronach instrukcji, no to nie dziwmy się, że będzie tam dużo strzałek, dużo prostokątów z decyzjami i tak dalej. Ale no one są naprawdę warte tego, żeby gdzieś je sobie ściągnąć i, i wykorzystywać. No dobrze, to teraz już tak, żeby nie przeciągać za długo tej audycji, to przejdźmy do tego najważniejszego elementu, który też jest czasem problematyczny przy nowej grze, czyli rozgrywka pierwsza z przeciwnikami żywymi. Pierwszy kontakt z ludźmi? Tak. No jest to ciężkie i, i tak jak mówiłam, ja z tłumaczeniem zasad to tak nie bardzo mi po drodze, ale no kiedyś trzeba. I teraz to jest strasznie zabawne, jak zasiadam faktycznie do tej pierwszej rozgrywki z ludźmi, którzy nie mieli nic wspólnego z daną grą i nie zostali, nie wiem, zarzuceni przeze mnie linkami do recenzji zdjęć gry i tak dalej. To jest śmieszne, bo faktycznie moi znajomi, wiedząc o tym, że ja nie za bardzo lubię tłumaczyć te gry, podchodzą bardzo pozytywnie i są tacy, że spoko, tłumacz, wszystko będzie okej. Okay. No i... A może potem się śmieją gdzieś, ale tłumaczyła zasady. <śmiech> Przestań. Nie chcesz do mnie przyjeżdżać tłumaczyć to zasad? Generalnie jest tak, że faktycznie na początku jest super spoko i tłumaczy zasady i wszyscy mówią, że no pierwsza rozgrywka to i tak nic się nie stanie, po czym im dalej w las, tak naprawdę tym bardziej nerwowa i napięta robi się atmosfera, ponieważ jak już ktoś poczuje gdzieś tam na, na horyzoncie nadzieję na zwycięstwo, to budzi się w nim bestia. I jest tak, że ale przecież tego nie mówiłaś. Mówię, mm. No tak, no ale to pierwsza rozgrywka. Ale no, ja już prawie wygrałem. Także no to bywa ciężkie, ale trzeba przez to przejść niestety. No tak, też są, że tak powiem, dwie reakcje moim zdaniem, przynajmniej dwie reakcje na, czy znaczy dwa typy reakcji na niejasności w zasadach, które się gdzieś tam pojawią przy pierwszej rozgrywce, więc jedni będą chcieli za wszelką cenę to sprawdzić. I to w sumie nie jest złe, aczkolwiek potrafi przeciągnąć rozgrywkę i to czasem może do jakiegoś takiego dni. poziomu, kiedy nie da się dalej grać, jeżeli się uprzemy, że dopóki się nie dowiemy, to nie gramy. No a z drugiej strony można się gdzieś na szybko umawiać na jakieś rozwiązania i potem tłumaczyć sobie to później, tak gdzieś tam znajdować wyjaśnienia. Z jednej strony takie sprawdzanie na bieżąco na pewno pozwala tą partię gdzieś bardziej zaklasyfikować jako taką prawdziwą, mm -hmm. no bo jednak gramy dobrze. Z drugiej strony no może chodzi o to, żeby po prostu jakoś zagrać na tych zasadach, które mamy i też e, nawet jeżeli ktoś wygra, to potem nie robić jakiegoś dramatu, że no ale tu nie graliśmy na takich zasadach. Więc... <gry> No. A to ciężko jest nie robić dramatu w tym no, sytuacjach. Bardzo ciężko, bardzo ciężko. Chociaż jeśli chodzi o to takie granie właśnie na zasadach na szybko wymyślanych, czy gdzieś tam na szybko rozstrzyganych wątpliwościach, to jest takie ryzyko, że potem jak wrócimy do tej gry za tydzień i będziemy próbowali naszym współgraczom dać do zrozumienia, że wtedy graliśmy źle, a poprawne zasady są takie, to to już nie przejdzie, bo ile tak gdzieś się pojawi, że o, ostatnio graliśmy inaczej. I... No to świetnie, to jak się w końcu gra w tą grę? No właśnie, więc to jest tak plusy i minusy każdego z tych rozwiązań. No ja lubię, lubię posprawdzać zasady na BGG nawet w czasie gry, chociaż ostatnio zacząłem praktykować też coś takiego w przypadku tych, tego drugiego sposobu, czyli wymyślania rozstrzygnięć na bieżąco, że sobie gdzieś tam zapisuję po prostu na kartce rzeczy, które są do sprawdzenia, albo nawet takie, które się nie pojawią tylko gdzieś tam w czasie gry pomyślę, że o dobra, a tutaj może coś takiego można by zrobić i nie bardzo jestem w stanie stwierdzić, czy to było w zasadach, czy nie, więc sobie gdzieś tam staram to wynotować i sprawdzić później, żeby już, żeby już wiedzieć, czy nie było dobrze, czy, czy nie. Natomiast no to są takie Ale Mógłbyś tam... na przykład robić takie notatki, znajdować rozwiązania i rozsyłać z tym ludziom, z którymi grałeś. Tak, i na pewno chętnie się z nimi zapoznają. <laughs> Nie? takie minutki ze spotkania tak, tak, Super. tak, tak, tak. właśnie o tym pomyślałem. na pewno tak, na pewno to zrobił. szczególnie, że jak proszę, żeby chociaż przejrzeć instrukcję, to nikt tego nie robi Oj, nikt, nikt, nikt, nikt przecież aha, teraz jeszcze tak pomyślałem w odniesieniu do tego oglądania filmików i spędzania dużej ilości czasu przed zagraniem z innymi ludźmi nad grą bo to może zrodzić takie wrażenie, że kurczę, już tyle czasu spędziłem Przygrze, że, że w zasadzie wystarczy mi. I nie muszę grać. To tak jak ktoś ci na przykład opowiada film, i myślisz sobie, kurde, chyba. I to, to opowiada po kilka razy, nie? No dokładnie. I potem, i potem siadasz i w zasadzie, a, już nie. wszystko wiem. Nie ma nic nowego do odkrywania. Dokładnie. Także trzeba uważać. Tak na sam koniec, Ola, czy masz jakąś grę w domu, w którą nie zagrałaś jeszcze w ogóle? Nie wiem. Pomogę ci. Dwie rocznia Delficka. Mam. Mam stoi na półce gra, którą dostałam na święta od Mikołaja, gwiazdeczki. Od gwiazdeczki, gwiazdeczki, że Gwiazdeczki, przepraszam. No dostałam od Pawła, tak. I gra stoi Oj, psz, nie ode mnie. Jak moja córka będzie tego słuchać to co? Przyjdzie ze łzami w oczach? Też czemu Ola narada? Nawet od Ciebie gra. Tak. W każdym razie e, gra wyrocznia delficka, którą dostałam od gwiazdeczki. Mm -hmm. e, stoi na półce z obklejonymi tymi tam e, żetonami potworów e, i w ogóle posegregowanymi żetonikami i wszystko jest przygotowane do pierwszej rozgrywki. Nawet zaczęłam oglądać tłumaczenie zasad na YouTubie, co mnie otwierdziło w przekonaniu, że nie mogę tego robić, ponieważ wyłączyłam w połowie. Mm -hmm. No ja cały czas odmawiam jakby nauczenia się tej gry i potem wytłumaczenia Oli, bo stwierdziłem, że jeżeli mam jej tłumaczyć grę, którą sam, tfu, którą gwiazdeczka jej przyniosła, to, to, to nie. To... Dobrze, ja się nauczę i ci wytłumaczę. To będzie, to będzie ciekawy dzień, na pewno. E, tak, no ja też mam kilka gier w tej chwili. Niewiele, stosunkowo na szczęście, ale, ale coś tam jest. E, ostatni nabytek B-29 Super Fortress. Długa instrukcja i to będzie długa historia. Kiedyś jak to jest po... gra jednoosobowa, więc jak już siądę, to, to będzie to nie będę musiał potem kombinować i, I krzyczeć rozszczepiać Tak i krzyczeć, że zasady są źle wytłumaczone o, no albo już. na siebie będę się darł. No i to tyle. To może tak jak powiedzieliśmy na początku, że to są może jakieś takie nasze wymyślone problemy. Może to w ogóle nie były problemy, tylko jakieś nasze sposoby. I tutaj po się po znowu... chcieliśmy się wygadać. Tak, pomóczyć <laughs> troszkę. Ale no, jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia związane z problemami czy z podejściem do pierwszych rozgrywek do, do nowych gier to bardzo chętnie się dowiemy, jakie to one są. I jakie sposoby na ich rozwiązanie stosujecie. Więc czekamy na jakieś komentarze. To była audycja Gra Warta Świeczki, mówili dla Was. Ola Szyszło. I Paweł Kajak, dziękujemy za Wasz czas, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem. Hej!